Niski poziom sprzedaży gotówkowych w 2016 roku. Według nowych danych CoreLogic w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016 roku sprzedaże domów za gotówkę były najniższe od 8 lat i wynosiły nieco więcej niż 1 trzecia wszystkich sprzedaży domów w tym okresie najmniej od 2008 roku. W kwietniu tego rodzaju transakcje stanowiły prawie 1 trzecią wszystkich sprzedaży domów, co oznacza prawie 2% spadek w porównaniu do marca. Szczyt sprzedaży gotówkowych nastąpił w styczniu 2011 roku, kiedy to ich poziom wynosił blisko 47% ogółu sprzedaży. Jednak przed kryzysem realnościowym sprzedaże za gotówkę wynosiły średnio 25% wszystkich sprzedaży. Dyrektor Generalny Home Depot zachęcony warunkami na rynku realnościowym. Dyrektor Generalny Home Depot z optymizmem patrzy na rynek nieruchomości i gospodarkę. Craig Maynard powiedział CNBC, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy ogólna sytuacja na rynku realnościowym była dobra. Patrząc w przyszłość, Maynard jest podekscytowany perspektywą wzrostu liczby właścicieli domów z pokolenia milenium. Jego zdaniem w ciągu ostatnich kilku kwartałów około 35% wszystkich nowo założonych gospodarstw domowych pod względem liczby domów pochodziło z szarego końca grupy Mieleniowców. 4 na 5 osób uważa, że posiadanie domu na własność to dobra inwestycja. Z nowego badania przeprowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wynika, że zdecydowana większość Amerykanów bo czterech na 5 nadal uważa, że posiadanie domu na własność to dobra inwestycja. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Ed Brady twierdzi, iż większość Amerykanów wierzy, że posiadanie domu pozostaje integralną częścią amerykańskiego snu i że politycy powinni podjąć aktywne działania mające wspierać Amerykanów w tym zakresie. Badanie wykazało również, że prawie 3 na 4 badanych stwierdziło, iż zachęty podatkowe mające przyciągać do kupowania domów to dobre posunięcie powrót domów szeregowych, czyli popularnych townhousów. Zdaniem Roberta Dica, głównego ekonomisty Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, w sektorze budownictwa realnościowego jedna część rynku jednocześnie rośnie w siłę i zapewnia osobną opcję produktową, a mianowicie budownictwo w zakresie domów szeregowych. W ostatnich latach, w miarę jak rosły koszty stawiania domów, firmy budowlane skoncentrowały się na domach jednorodzinnych z wyższej półki. Ale teraz, jak mówi, budowniczy powracają do budowania szeregowców, czyli miejskich domów jednorodzinnych. W ciągu ostatnich czterech kwartałów kończących się w pierwszym kwartale tego roku liczba budów tego rodzaju domów wynosiła 94 tysiące, to 29% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Zdaniem Dica tendencja ta będzie nadal trwać. Freddie Mac wykazuje znaczny zysk w drugim kwartale. Bardzo dobry drugi kwartał oznacza, że agencja Freddie Mac mimo wszystko nie będzie potrzebowała pomocy podatnika, czego obawiano się po stratach odnotowanych w pierwszym kwartale. W drugim kwartale roku spółka odnotowała zysk netto w wysokości 993 milionów w porównaniu do poniesionej we wcześniejszym kwartale straty netto w wysokości 354 milionów. Oznaczać to będzie nie tylko brak potrzeby sięgania po pomoc Skarbu Państwa, ale wręcz dywidendę na jego rzecz w wysokości 933 milionów. Zdaniem Freddie Mac poprawa sytuacji mniej zależy od czynników związanych z rynkiem niż od wyników za pierwszy kwartał 2016 roku.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 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago, and AM 1300 WRDZ, LaGrange, Chicago, Polska Radio Chicago. Chicago. Radio Chicago, Chicago, Chicago, Chicago.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 Uwaga poszukujący domu na północno-zachodniej stronie miasta. Olbrzymi, murowany, szykagowski bungalow. Sześć sypialni, trzy pełne łazienki. Wykończony basement z osobnym wejściem. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Nie przegap tej okazji. Szamburg. Atrakcyjny, dwusypialniowy dom z wykończoną piwnicą. Garaż na jeden samochód. Nowy dach i klimatyzacja. Ogrodzona parcela.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 Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. dzwoń już teraz 847-647-4000, 847 647 430 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com.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 47 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com wiadomości z rynku nieruchomości solidne dane liczbowe w Filadelfii za pierwszą połowę roku pierwsza połowa 2016 roku przyniosła w Filadelfii solidne dane liczbowe na rynku realnościowym. Według danych Lokalnego Związku Realnościowców ceny domów oraz sprzedaży wzrosły, a liczba dni, jaką domy pozostają na rynku, zmalała. Philadelphia Business Journal donosi, iż podmiejski okręg Chester miał najwyższą średnią cenę sprzedaży w obszarze metropolitarnym na poziomie 309 tysięcy dolarów. To wzrost o 1,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Grand Rapids to bezprecedensowy, gorący rynek. Eksperci od nieruchomości z zachodniej części stanu Michigan twierdzą, że nigdy nie widzieli tak gorącego rynku jak Grand Rapids. Historycznie niskie zapasy, rosnące ceny, rekordowo niskie stopy procentowe, a także 12 miesięcy oczekiwania na nowe budowy tworzą bezprecedensowe środowisko. Tom Crankite, współwłaściciel i dyrektor generalny Sun Tyrol, powiedział stacji Fax 17, że jest zdecydowana różnica w porównaniu do tego, co było zaledwie kilka lat temu. Według danych Związku Realnościowców z Grand Rapids w 2009 roku zapasów nieruchomości było na 13 miesięcy. Teraz zapasów wystarcza zaledwie na półtora miesiąca. Pośrednicy walczą z proponowanym zakazem dotyczącym znaków drogowych na przedmieściach stolicy. Czy przydrożny znak to wyraz ochrony pierwszej poprawki do konstytucji, czy uciążliwość? Niektórzy urzędnicy z okręgu Montgomery w stanie Maryland na obrzeżach Waszyngtonu rozważają całkowity zakaz stawiania znaków drogowych, w tym szyldów reklamujących domy na sprzedaż. Pośrednicy, firmy budowlane i deweloperzy walczą z tą propozycją. Jak powiedzieli ustawodawcom, szyldy wskazujące kierowcom drogę do otwartych domów lub centrów sprzedaży to ważne narzędzie reklamowe. Obecne prawo w okręgu Montgomery już zabrania stawiania szyldów bez zezwolenia. Zmiana zakazywałaby stawiania jakichkolwiek znaków, nawet jeśli biurokraci okręgu są zdania, że usuwanie znaków może pociągać za sobą konsekwencje prawne związane z pierwszą poprawką do konstytucji. Ceny domów o krok od poziomów szczytowych z 2006 roku. Według najnowszego raportu dotyczącego indeksu cen domów CoreLogic, ceny nieruchomości w całym kraju wzrosły w czerwcu o kolejne 5,7% w ujęciu rok do roku. Firma twierdzi, że od lutego 2012 roku jej indeks wzrasta teraz co miesiąc w ujęciu rok do roku. Ten cały wzrost spowodował skok cen domów aż o 40% od czasu, gdy w marcu 2011 roku osiągnął najniższy poziom. Obecnie ceny są już tylko 6,7% poniżej szczytu z kwietnia 2006 roku. Zdaniem głównego ekonomisty Coralacik istnieje silny związek między wzrostem gospodarczym a cenami domów. Jak mówi, najniższa stopa bezrobocia i najwyższa aprecjacja cen domów miała miejsce właśnie w Denver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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości Projekt ustawy o kredytach na kondominia zabezpieczonych przez FH jest już ustawą. Prezydent Obama podpisał właśnie ustawę, która złagodzi ograniczenia dotyczące finansowania kondominiów przez FHA lub Federalną Agencję Realnościową. HR 3700, czyli ustawa o nazwie Housing Opportunity True Modernization Act, spotkała się z silnym wsparciem ze strony Krajowego Związku Realnościowców. Jego przedstawicielka do spraw kontaktów z instytucjami rządowymi Megan Booth twierdzi, że teraz gdy projekt ustawy stał się prawem, organy regulacyjne mają pracę do wykonania. Dzięki ustawie proces ponownej certyfikacji FHA będzie zasadniczo mniej uciążliwy i obniży wymagania FHA dotyczące zamieszkania przez właściciela z 50 do 35% konserwatorzy zaniepokojeni rosnącą liczbą rozbiórek. Prawie 8% wszystkich budów domów jednorodzinnych rozpoczętych w ubiegłym roku wiązało się z rozbiórkami w miarę jak tysiące właścicieli domów wyburza stare domy i zastępuje je nowymi. Gazeta National Mortgage News donosi, że tendencja ta jest szczególnie widoczna w Houston, gdzie liczba pozwoleń na rozbiórki tylko w tym roku wzrosła o dramatyczne 22%. To smutna wiadomość dla organizacji National Trust for Historic Preservations, która obawia się, że liczba rozbiórek dom po domu prowadzi do destrukcji historycznych dzielnic. Były prezes National Trust powiedział gazecie National Mortgage News, że rozbiórki radykalnie zmieniają strukturę starych dzielnic. 10 najlepszych miast dla seniorów. Nowy indeks dotyczący zamieszkiwania przygotowany przez SeniorAdvice.com precyzuje 10 najlepszych dużych miast dla seniorów w Ameryce. Strona internetowa Senior Score plasuje miasta w oparciu o 100 zmiennych w czterech kategoriach, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, rekreacja i wypoczynek, finanse i ogólna jakość życia. Na pierwszym miejscu znalazła się Oklahoma City, a za nią Austin w stanie Texas, dalej Pittsburgh, Louisville i Fort Worth, Richmond, St. Louis, Omaha, Cincinnati i San Antonio zamykają listę.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 M.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 Posiadłość.com. Mileniowcy z New Jersey zwlekają z zakupem domów. Jeden na pięciu mieszkańców New Jersey to osoba z pokolenia milenium, łącznie około 2 miliony ludzi. Czterech na dziesięciu z nich wciąż mieszka z rodzicami. Prezes Związku Realnościowców z New Jersey uważa, że mileniowcom dłużej zajmie zaoszczędzenie pieniędzy na własny dom. Co więcej, Powiedział on stacji NJTV News, że wysoki koszt domów w New Jersey jest tu bardzo ważnym czynnikiem. Wskazuje on również na fakt, że wielu mileniowców nie może sobie poradzić z przytłaczającym zadłużeniem studenckim, a na wielu z nich recesja miała negatywny wpływ. Koniec boomu w Miami. Po trzech latach wzrostu, który zdaniem wielu jest niezrównoważony, rynek nieruchomości w Miami może w końcu ulec ochłodzeniu. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Związek Realnościowców z okręgu Miami-Dade, liczba transakcji zakupu domów jednorodzinnych spadła w czerwcu o 6,3% w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak liczba sprzedaży domów jednorodzinnych nie borykających się z trudnościami finansowymi wzrosła w tym samym miesiącu o 11,3%. Co więcej, średnia cena domu wzrosła 55. miesiąc z rzędu. Zdaniem Związku Realnościowców, Miami doświadcza równie silnego popytu na istniejące domy jednorodzinne i kondominia w średnim przedziale cenowym. United States Patent and Trademark Office uważa, że tylko agenci, członkowie Związku Realnościowców mają prawo samookreślania się jako Realtor. W przeszłości to samo trafiło się aspirynie, celofanowi, schodom ruchomym i pralniom. Wszystkie one były zastrzeżonymi znakami towarowymi, ale ostatecznie stały się terminami ogólnymi i utraciły ochronę znaków towarowych. Jednak zdaniem amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych nazwa Realtor pozostanie znakiem towarowym. Niedawno urząd przyznał zwycięstwo Krajowemu Związkowi Realnościowców, odrzucając wniosek o uznanie nazwy Realtor za termin ogólny.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 Boże! No co my teraz zrobimy? Skąd weźmiemy pieniądze na spłatę dwóch pożyczek? Tyle razy ci mówiłam, że profesjonalisty nie można kupić na wyprzedaży. Teraz ja się tym zajmę. Kochanie, to komu powierzysz sprzedaż naszego domu? Jak to komu? Tom Dudziński. Mam tu telefon: 847-647-4000. Dzięki Ci, panie, za mądrą żonę i za Toma Dudzińskiego.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 Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM Podwójna moc energii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 COM. Wiadomości z rynku nieruchomości. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast bada praktyki pomocowe w zakresie wkładów własnych. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast planuje dokładniej zbadać niewłaściwe praktyki kredytodawców odnoszące się do nabywców domów korzystających z programów pomocowych w zakresie wkładów własnych. Na początku tego roku Generalny Inspektor Departamentu twierdził, że niektórzy kredytodawcy udzielający pożyczek zabezpieczonych przez FHA naliczają wysokie ceny, skutecznie nakładając wyższe Oprocentowanie na niektórych nabywców o niskich i średnich dochodach. Zdaniem Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Realnościowego, oświadczenie Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podkreśla, że Departament popiera sponsorowane przez rząd programy pomocowe w zakresie wkładów własnych. Umożliwiają one dostęp do kredytów, dzięki którym amerykańskie rodziny mogą kupować domy.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 Posiadłość.com Czerwiec najbardziej konkurencyjnym miesiącem od 2009 roku. Według nowych danych Związku Realnościowców Czerwiec był najszybszym i najbardziej konkurencyjnym rynkiem nieruchomości od 2009 roku. Zdaniem Związku w czerwcu typowy dom sprzedawał się w ciągu 41 dni, 4 dni krócej niż w czerwcu ubiegłego roku. Ponadto 1 na 4 domy schodził z rynku w ciągu zaledwie dwóch tygodni, co stanowi skromny wzrost w porównaniu do roku wcześniej. Związek twierdzi, iż za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 We we'll reading right